I wracamy na Bliski Wschód. Świat z lotu Drozda. Państwa i moim gościem jest wciąż Jacek Pałkiewicz, autor wydanej niedawno książki Dubaj. Prawdziwe oblicze oraz specjalista z zakresu sztuki przetrwania, a więc survivalu. W zasadzie pańska żona także jest specjalistką od survivalu, ponieważ musiała poradzić sobie z prowadzeniem domu i wychowaniem trójki dzieci, kiedy mąż gdzieś tam jeździł po świecie. Na wspólne wakacje nie było czasu, aż niedawno postanowił pan osłodzić tę nieco trudną przeszłość i zabrał ją pan na długi urlop do Dubaju. Nie tyle, że to nie było czasu, bo 6 miesięcy w roku to można było na wakacje pojechać. Myśmy nie byli nigdy na wakacjach z prostej przyczyny, bo małżonka tylko ceni pięciogwiazdkowe to wakacje. To wymagające jest. No tak została wychowana w takim domu i jakoś to nigdy mnie nie pasowało i nawet jeśli raz w roku, bo tak raz minimum raz w roku wjeżdżaliśmy gdzieś, ale nie na wakacje. To były wyjazdy na 3-4 dni do Istambułu, czy do Paryża, czy do Madrytu. Takie wypady I, Takie wypady. No i właśnie to były pięciogwiazdkowe. Ale to też byliśmy tylko wieczorem gdzieś na kolację razem, dlatego że w ciągu dnia to żona muzea zaliczała, a, a mnie te muzea nie zawsze interesowały. W związku z tym wieczorem się tylko spotykaliśmy. Czyli wakacji prawdziwych nie było. I po 37 latach małżeństwa, Doszło do mojej świadomości, że to już warto wykupić się za te wszystkie krzywdy poniesione przez małżonkę, żeby jakoś to czymś się wykazać takim, co, co to przysłoni tą smutną stronę. Ja proszę opowiedzieć no o tym bukiecie, o którym pan pisze w książce. Dwa lata temu wróciłem do domu i taki ogromny bukiet, ale przeogromny bukiet kwiatów. Zaglądam na, na wizytówkę dla siebie samej z szacunkiem, Linda to była 37. Wskazone. rocznica ślubu. Ja o tym ślubie nigdy nie pamiętałem. Jak byłem w domu, to nie pamiętałem. A jak pamiętałem, to nie było mnie, to byłem gdzieś daleko. W związku z tym kwiatów nigdy nie było. I... Ale jeszcze na dodatek, żeby to przedstawić bardziej sprawiedliwie, rok wcześniej przed tymi kwiatami na kolanach obiecałem, że następne rocznica ślubu pojedziemy na prawdziwe, prawdziwe takie wakacje naszego życia, na wakacjach, jakich nie byliśmy nigdy. No i jak już te kwiaty zobaczyłem, to już wtedy się zmobilizowałem. W dwa tygodnie przygotowałem program. Półtora miesiąca zaczęliśmy od Azji południowo-wschodniej. Potem było Bali też. No Bali to taka mekka wakacji. A nie e... przeszkadzało Panu, że te hotele tylogwiazdkowe, nie ma żadnej karimaty? Nie można było gdzieś przy ognisku w lesie z... Nie, nie, ospać. no bez przesady. To przeszkadza się na pewno nie. Ale ja jestem o tyle w dobrej sytuacji, że ja z łatwością się przestawię z tych pięciu gwiazdek nawet do namiotu. Chociaż dzisiaj już dzisiaj, dzisiaj, to już tak Naprawdę to niezbyt chętnie do tego namiotu bym już sięgał. A z kolei te pięć gwiazdek, no to tam były przez ponad miesiąc. I na koniec był Dubaj, 10 dni w Dubaju. A ostatnie trzy dni już w takich warunkach najbardziej komfortowych, takich już najwspanialszych. Trzy noce w hotelu Burj Al Arab, czyli w żaglu. No i to była taka już finalna historia tych wakacji naszego życia i żona zapewniała, że to wszystko, co było wcześniej z mojej strony niezauważone, to ona zapomniała. Będzie teraz pamiętać tylko te wakacje, które spędziliśmy w ten sposób. Plan zrealizowany w takim razie. Przywieźli państwo coś z Dubaju, jakieś pamiątki, może jakąś małą sztabkę złota, żeby postawić na kominku we Włoszech albo coś nie, innego, nie, sklepów, tyle. nie, nie, nie, przywieźliśmy, chociaż była, w hotelu spotkała taki automat właśnie, była bardzo zdziwiona, że, że obok e, można było coca Colę i wodę przy automacie, a zaraz gdzieś razem stał taki ze złotem i te sztabki złota. Ale tu już skoro pan mówi o złocie, to może od razu, to wcale nie do końca jest prawdziwe, że Dubaj to jest to złoto za pół ceny, że to warto, bo ten bazar złota, na którym sprzedaje się, mówi się 200 kg wyroby złota dziennie, 200 kg, to te ceny nie są, nie są takie, jakby się wydawało, bardzo niskie, bo minimalnie tylko niższe od tego, co się spotyka w Europie. Co pan sądzi o Szejku Al Maktumie, czyli de facto twórcy Dubaju? To jest podziw, to jest, czy raczej... Nie, no podziw, ogromny podziw z tego powodu, że jako sukcesor, to znaczy nie on postawił ten Dubaj w takiej położeniu, jakiej się dzisiaj no ale znajduje. on go wymyślił w tej formie, w której Tylko nie, to już był jego ojciec, który, który to nakreślił już na tą drogę wszedł. On to jeszcze dołożył swoje cegiełki jakieś które ze swoją inteligencją taką i przytomnością potrafił to w sposób rozbudować i podnieść ten Dubaj na tą pozycję, jaka jest dzisiaj. To znaczy jeszcze jedno pokolenie wstecz, to świat nie wiedział Dubaj, co to jest, gdzie to jest, a dzisiaj ta nazwa sama tak przyciąga uwagę, to jest najbardziej rozreklamowane miejsce na świecie dzisiaj, także na pewno dla niego duże brawa i za to, co zrobił. Jeśli patrząc pod innym kątem, jakim kosztem nieraz to się działo, no to wtedy rzeczywiście można tam mieć do niego pretensje i ja nie miałem okazji zapytać, ale byłem przygotowany, żeby zapytać go o to, dlaczego on nie zrobi porządku z tym tematem rzeszy najemnych robotników azjatyckich, którzy pracują w warunkach... 300 tysięcy ludzi. Ponad 300 tysięcy pracują, ja się nie boję określić, w warunkach niewolniczych. A de facto, to, to to oznacza? Bo widział pan, miał pan okazję zobaczyć Bardzo, warunki. bardzo blisko to, te rzeczy oglądałem. Widziałem to, czego turysta praktycznie nigdy nie zobaczy. Czyli byłem i w takich gettach, w których mieszkają, w kampach, gdzie mieszkają w warunkach naprawdę niehumanitarnych. To jest poza miastem? To są wszystko na obrzeżach miasta, takie miejsce, do którego turysta nie dojedzie oczywiście. Widziałem z bliska, jak pracują po kilkanaście godzin na dobę. W Dubaju lato, to nie jest dwa miesiące, tam jest lato, to jest sześć i to są temperatury już powyżej 40 stopni. W takich warunkach praca kilkunastu godzinach naprawdę jest niezwykle ciężka i niebezpieczna też również i przede wszystkim dodać należy za jaką cenę. Średnia zarobków 200 dolarów. Pisze pan o Dubaju z dwóch perspektyw, z tej oficjalnej, tej, która patrzy do nas i Mruga i kusi z folderów reklamowych i rzeczywiście jest atrakcyjna, jest taka, że robi wrażenie. Burcz Khalifa to jest budynek, który, no, nie można przejść koło niego w sposób obojętny, ale z drugiej strony pisze pan właśnie o tym, o tym drugim, jak pan pisze, prawdziwym obliczu. Czy Dubaj to jest taka duża firma, duże przedsiębiorstwo, które jest jednak, stoi na glinianych nogach? No doskonale pan to określił. To jest korporacja, firma. To jest monarchia absolutna, jedna z ostatnich na świecie, a to znaczy w monarchii nie ma miejsca na parlament, nie ma miejsca na swobody jakiekolwiek demokratyczne, na swobodę mediów, na strajki, na protesty, nie ma absolutnie miejsca. I też to rządzenie jego, że Szejk jest właścicielem Dubaju, czyli tak jakby kierował jakąś dużą, ogromną firmą, on jeden podejmuje decyzję, on nie potrzebuje żadnych innych dodatkowych podpisów, autografów, on wszystko sam, absolutnie sam podejmuje decyzję. Oczywiście ma mądrych doradców listów ekonomistów? Tak, to są, nie boję się powiedzieć, gdzieś tam najlepsi specjaliści na pewno zebrani z całego świata w różnych sektorach. Poczynając od marketingu, który jest na poziomie naprawdę takim mistrzowskim niezwykle. I te jego decyzje też w dużym stopniu dają mu tą przewagę nad normalnym krajem gdzie te wszystkie nowe decyzje są podejmowane przez Mają miesiąc, tą ścieżkę. ścieżkę wielomiesięczną, a u niego to jest w jeden dzień ta decyzja. No i to są bardzo często takie sytuacje, kiedy niezwykle e, ułatwiają. Oczywiście powiedzą zwolennicy praw człowieka i tak dalej, no tak, ale to wszystko jakim kosztem? Ale e, ja mówię tak, e, jak w życiu za wszystko należy płacić, wszystko ma swoją cenę, tak i tutaj ten jego wybór e, niestety jest taki, także to kosztem czegoś. Rodowici Dubajczycy stanowią mniejszość we własnym kraju, bo głównie to są przyjezdni, a ci, z którymi pan rozmawiał, ci Dubajczycy rdzenni, czasami próbują krytykować swojego władcę? Jakoś zauważają pewne rysy na tym pięknym, srebrnym czy złotym obliczu państwa? Tych Dubajczyków to jest tylko, powiedział pan mało, ale to jest tylko 15%. Mm. 85% to jest przyjezdnych. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie ma kontaktu z miejscowymi. Niezwykle trudno jest wejść, zbliżyć się do Dubajczyka. Trudno jest spotkać i porozmawiać Gdzie z Dubajczykiem? Spotkać można, ale on się nigdy nie otworzy, on nigdy hmm. nie, nie znajdzie dla pana czasu, żeby, żeby rozmawiać, żeby a dyskutować to już zupełnie na pewno, żeby zaprosić do domu, co jest niemożliwością zupełnie. Jeśli się pracuje razem, to tylko bardzo służbowo w pracy się rozmawia i na tym się kończy. Czyli kontakt z nim jest bardzo trudny. Dużo czasu poświęciłem na, na dojście gdzieś do tych takich źródeł już najbardziej pewnych. W związku z tym potrafiłem sobie tam te znajomości wyrobić i ten kontakt gdzieś tam przełamać w ogóle te, te bariery. czy oni krytycznie podchodzą. To są wyjątkowe przypadki, bo ludzie ci żyją w tak doskonałych warunkach. Trudno narzekać. Że, że nie, to nie ma mowy o narzekaniu, bo nie ma powodu, mm, bo wszystkim no się doskonale powodzi. Jest mała grupa gdzieś osób, pojawia się w ostatnich latach. Inteligencji, nawet byli i sędzia sądu najwyższego, profesorowie uniwersytecy. Była taka grupa 60 ludzi, którzy wystąpili do Szejka z petycją, żeby wolne wybory zorganizować. Skończyło się na 6-8 latach więzienia dla tej grupy. Czyli ci, którzy są, którzy nie zgadzają się z tym systemem, to oczywiście gdzieś tam są bardzo nieliczni. Ja trafiłem akurat, się zaprzyjaźniłem nawet z jednym takim, od którego bardzo dużo takich z pierwszej ręki rzeczy się dowiedziałem. Od człowieka z dobrej, wysokiej rodziny, gdzieś tam blisko Szejga. Niech pan nie pyta o szczegóły tej znajomości, bo to wszystko Skąd co pan jest będziesz, w książce, że chciałem zapytać? bo to jest wszystko w książce, Musiałem zmienić opis, tej sylwetkę tego człowieka. Wszystkie sytuacje, które mogłyby naprowadzić potem służby bezpieczeństwa, policję dubajską na, na ten ślad. Musiałem to tak wszystko zrobić, żeby nie było żadnego, żadnej możliwości. Nawet miejsca, w których się spotykaliśmy, a spotykaliśmy się w miejscach takich, gdzie już nie ma. Absolutnie jest pewność, że tam nie ma żadnych podsłuchów, a, a zwykle takie gdzieś tam monitoringi są nieustannie. Byliśmy na przykład w saunie, gdzie wiadomo, że to jest absolutnie nie do pomyślenia w krajach arabskich, żeby monitoring, żeby była kamera, cokolwiek w saunie. W związku z tym były takie miejsca, gdzie się spotykaliśmy, ale nawet nie opisuję tych miejsc, żeby, żeby nie zbliżyć tutaj y, się do tej sylwetki tego mojego przyjaciela. Sugeruje pan, że Dubaj to państwo policyjne, a jakże to tak, skoro tam Ministerstwo Szczęścia funkcjonuje? W marcu pani minister mówiła, że przecież jest szczęśliwa i chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Jeszcze Bardziej. No to, no to, to? mówiłem o, o tym, że mają mistrzów świata w marketingu i to jest właśnie marketing. Dubę, jak tak oceniam, patrzę na tą historię ostatnich lat, dwa razy w roku musi wyjść taką kampanią, która szokuje cały świat. Zachwyci. Znaczy Zach zachwyci. zachwyci. Mhm. No i szokuje w jakimś tam, ale zachwyci. Informacja, która będzie przekazana we wszystkich, absolutnie wszystkich mediach na całym świecie. Tak to się rozchodzi. I tak jak było pokazywane kilka lat temu samochody, że policja Dubaju jeździ samochodami wartości kilkuset tysięcy euro. Ja się nie znam Tam na To nawet nie znam, nie znam tych marek. To było cały świat o tych samochodach. Ja nie widziałem tych samochodów policji. W ogóle policji nie widać w Dubaju, ale jak coś się stanie, to w trzy minuty są i reagują. I to Ministerstwo Szczęścia to też było, żeby ociągnąć uwagę. Tam się ostatnio Europa, Unia Europejska zaczęła takim delikatnym głosem zwracać uwagę Szejkowi, że jednak brak swobód demokratycznych, obywatelskich. Niewolnicza e, praca tych e, robotników. Tak. Rząd Dubaju odpowiedział bardzo szybko, żeby tak jak powiem na skróty, żeby się tu nie mieszali, niech sobie tam dbajcie o swoje problemy i to Ministerstwo Szczęścia to było takie wydarzenie, żeby po prostu odciągnąć uwagę o od tej krytyki, która ostatnio się pojawiała. Takie są gry marketingowe. Jeżeli ktoś z pańskich znajomych powie, że jedzie do Dubaju, wybiera się albo rozważa wyjazd do Dubaju na wakacje, to co pan powie, nie jedź czy jedź? To powiem z całą pewnością. Oczywiście jedź tylko przed wyjazdem. Przeczytaj, rzuć okiem na tą książkę, bo potem lepiej się będzie czuł i potrafi sobie na pewno dużo lepiej poznać ten kraj. Jacek Pałkiewicz, autor książki Dubaj. Prawdziwe oblicze. Dziękuję. A dla państwa teraz kilka egzemplarzy tej książki. W tej sprawie proszę do mnie napisać. Paweł Oh yeah, it's funky, baby. Arab League in the belly.